Tego proroctwa, które jest w fragmentach bardzo y, pełne nadziei, y, uniwersalistyczne, także y, co, co, co jakoś tak bardzo, bardzo chrześcijańsko wybrzmiewa. Jeżeli chodzi o y, Księgę jest też bardzo długą księgą. Jest y, bardzo, bardzo długa, ma 66 rozdziałów y, y, i dlatego może już nie y, y, Państwo się spotkali z tym, że, że trudno jest jej nie dzielić. Do niedawna było takich parę, parę rzeczy, co do których bibliści byli mniej więcej zgodni. Jedną z nich było to, że Księga Izajasza na pewno nie została napisana naraz przez jedną osobę, ponieważ jej kontekst historyczny na przestrzeni tych 66 rozdziałów jest zróżnicowany. Czasami, zwłaszcza te pierwsze 39 rozdziałów, które, które jeśli już to właśnie przypisuje się Prorokowi Izajaszowi, tak zwanemu proto-Izajaszowi. One, one jakby pokazują jako kontekst zagrożenie ze strony Asyrii jeszcze przed wygnaniem babilońskim, przed upadkiem państwa, państwa północnego i później południowego, królestwa Izraela i królestwa Judy. I później mówi się o, także o Deutero Izajaszu od rozdziału 40 do końca, albo nawet jego się jeszcze dzieje na Deutero i Trito i Zajasza. I Ten nasz fragment no, no to jest końcówka księgi, to jest 65 rozdział z 66. Mówi się o nim jako o takim poemacie, który otwiera zakończenie całej księgi Izajasza. I tu a propos tego, tych podziałów ty, tej redakcji, no to chciałbym powiedzieć tylko tyle, że różne były próby podziału, tak naprawdę co, co biblista to, to trochę inny pomysł, jak to zwykle bywa. Dlatego w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach w zasadzie podkreśla się nie to, co różni te części, ale, ale to, jak księga Izajasza jest spójna. I nawet jeżeli jej powstanie to był jakiś proces, czasami mówi się na przykład o szkole Izajasza, co byłoby też ewenementem na skalę proroków, ponieważ no, byłby to jedyny prorok, który w jakiś sposób zebrał wokół siebie szkołę, która później kontynuowała jego myśl, ale może rzeczywiście tak było, ponieważ, ponieważ ta księga jest poza jakimiś właśnie różnicami stylistycznymi, albo tak przykładowo, faktami ich jest oczywiście mnóstwo argumentów za jednością i przeciw, ale na przykład w tych rozdziałach od 40 do 66 jest inna stylistyka i na przykład nie pojawia tam się imię Izajasza, które wcześniej się wielokrotnie pojawia. Właśnie ten kontekst historyczny wydaje się inny, ponieważ środkowa część księgi, czyta od 40 rozdziału, mówi się o tym, że, że to był ktoś, kto już wiedział o wygnaniu babilońskim, a te końcowe rozdziały, nawet już po powrocie z wygnania, niektórzy twierdzą, że były napisane. Czyli tak naprawdę około 200-300 lat mogła ta księga powstawać. Ważne jest to, że poza jakimiś różnicami, poza tymi różnymi rozważaniami, trzeba podkreślić to, jak ona jest jednolita, jak ona jest jednolita treściowo i jak także próbuje się całą strukturę tej księgi właśnie w całości i teologię księgi w całości coraz częściej. I to jest na pewno dobra droga, zwłaszcza, że naprawdę nawet zobaczymy, dzisiaj, jak w tym naszym fragmencie księga odwołuje się do tego, co jest wcześniej co jest na przykład w jedenastym rozdziale i w jakiś sposób też to wszystko spin. kolejnym takim na przykład, jeszcze podam jeden przykład czegoś, co może świadczyć o tym jak, jak nie warto rozbijać tej księgi na jakieś części mniejsze tylko, tylko odczytywać ją w całości ponieważ przede wszystkim podstawowy fakty, że Najważniejszy fakt za tą taką jednością jest taki, że w ten sposób otrzymaliśmy księgę i nie ma, nie ma za bardzo przesłanek, nie ma żadnych przykładów na to, że ta księga jakoś funkcjonowała w mniejszych częściach. W innych księgach Biblii to się czasami zdarza, a, a tutaj księga Izajasza mimo tej swojej objętości, jest znana tylko, tylko w tej formie. Co ważne, w 1947 roku Pewnie też Państwo słyszeli o odkryciu w Kumran, jaskiń i tam zwojów, e, zwojów e, właśnie wspólnoty kumrańskiej. Wśród tych e, różnych ich pism znajdowały się także e, pisma Starego Testamentu, pisma Biblii Hebrajskiej. I e, chyba najważniejszym w zasadzie dokumentem stamtąd pochodzącym e, jest właśnie Księga Izajasza, która zachowała się tam, praktycznie w całości e, i która e, pochodzi z II wieku przed Chrystusem. Wcześniej, przed tym odkryciem, najstarszy rękopis, jaki mieliśmy był 1000 lat późniejszy, około. E, a e, tutaj, na e, około pewnie 120-150 do 150 lat przed e, narodzinami Jezusa już mamy, e, już mamy pełen dokument, taką naprawdę księgi Izajasza. E, Tutaj mam zdjęcie tego, tego zwoju, to może potem ciekaw to, to pokażę. I tak, ten poemat, bo jest to poemat, który, który przeczytałem, to jest właśnie, on wprowadza jakby ostatnią część księgi i przez całą księgę, cała księga tak naprawdę trochę odwzorowuje cały Stary Testament, całą relację Izraela z Bogiem, tak naprawdę Boga z człowiekiem każdym z nas, czyli ciągłe, ciągłe takie, taką sinusoidę między sprawiedliwością Bożą, między sądem, a nadzieją. I w Księdze Izajasza, zwłaszcza na początku, ten sąd jakby Boży spowodowany niesprawiedliwością Izraelitów przeważa, ale w miarę, w miarę rozwoju tej Księgi ten akcent zostaje przeniesiony i jeden z biblistów porównuje właśnie pierwsze rozdziały, w których w których schemat jest taki, że zaczyna się od Bożej kary potem jest nadzieja Boża sprawiedliwość, nadzieja Boża sprawiedliwość i to jest ostatnie słowo tak w rozdziałach 65-66 tych dwóch to się zmienia tam jest nadzieja, sąd Nadzieja, sąd, nadzieja. I ostatnim słowem jest nadzieja, ale ten nasz dzisiejszy poemat to jest, to jest jakby ta pierwsza nadzieja z tej ostatniej części. I można powiedzieć, że to jest zakończenie księgi, ale nie do końca jej podsumowanie, ponieważ ono wykorzystuje wcześniejsze obrazy dla przedstawienia takiej ostatecznej prawdy o Bogu, o tym świecie, który... Tak, zaczynając od pierwszego, 17. wersetu. Jeszcze raz go przeczytam. Albowiem, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl o... I y, ten tekst zaczyna się od słowa albowiem, czyli jest, y, jest jakąś kontynuacją wcześniejszej myśli. Albowiem, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Czyli z jakiegoś powodu y, Bóg stwarza nowe niebiosa i nową ziemię. I odpowiedź na to pytanie, co się kryje przed tym albowiem, znajdujemy parę rozdziałów wcześniej, gdzie, gdzie mówi się, że zaczyna się jakby taka większa jednostka. Tak mówi Pan, to jest pierwszy werset 56 rozdziału. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. I właśnie komentatorzy mówią, że to jest jakby Kontynuacja tej myśli, tutaj wprowadzonej, właśnie 10, w zasadzie 9 rozdziałów wcześniej. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwość. Bo moje zbawienie już wnet nadejdzie, a tutaj w tym 17 naszym wersecie jest. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. I właśnie nie przez przypadek, jak już się Państwo na pewno zwrócili na to uwagę wybraliśmy ten fragment, bo to oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię, jest takim bardzo mocnym świadectwem Boga o tym, o tym świecie, który ma nadejść. I jest to też bardzo ważny fragment dla myśli chrześcijańskiej, dla myśli św. Pawła, nowotestamentalnej o nowym stworzeniu, jakiego dokonuje. I tak jak Bóg stworzył niebo i ziemię, tak Bóg pozostając stworzycielem, nie jakimś Bogiem, który sobie w walce z innym bogiem, tak jak to bywało w mitologiach, w jakiś sposób trochę, trochę nie wiadomo, czy z jego woli, przez przypadek, wyłonił się świat. Nie, tutaj on jest stworzycielem i nim pozostaje, pozostaje nad światem. I dlatego, tak jak stworzył niebo i ziemię, a niebo i ziemia po prostu oznacza całość stworzenia, tak ma moc, aby stworzyć nowe niebiosa i nową ziemię. Niebiosa i, i, i ziemia w Izajaszu y, to jest y, taka, taka rzeczywistość, która ma dosyć głęboką y, symbolikę. Y, przede wszystkim y, właśnie jest mowa o Bogu, który stwarza niebo i ziemię. Tak mówi, to jest 42 rozdział, tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpił niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Tak więc Ziemia i niebo są tym, co Bóg stwarza. Niebiosa słuchajcie, Ziemio nastaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili mnie. To jest początek księgi Izajasza. Tak więc tutaj one są pokazane. Świat jako świadek czynów Boga. Świadek tego, co Bóg mówi do swojego ludu. I wreszcie niebo i ziemia bardzo często są wezwane do radowania się. Do radowania się tym, co czyni ich Stwórca. I tu jest z 49 rozdziału. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią. Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się na... Niebo i ziemia więc właśnie stanowią całość stworzenia. I one... Tu pojawia się pytanie, czy... które będzie nam towarzyszyć. Czy... czy Bóg zmienia ziemię w jakiś sposób? Zmienia świat? Czy stwarza nowe, zupełnie od nowa, które nie ma nic wspólnego z tym, co było wcześniej. Ponieważ tutaj w tym samym wersecie czytamy Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie, one nie przejdą. Pojawia się pytanie, czy w tym świecie, który ma nadejść, czy on nie będzie miał nic wspólnego z tym światem, który my znamy. I z jednej strony to pytanie jest trudne. Ono nie jest Odpowiedź na nie na pewno nie jest jednoznaczna. Bo widać i ciągłość, i zerwanie. Ciągłość na, na pewno widać w tym, w jaki sposób Izajasz opisuje ten świat. Ponieważ nie może go inaczej opisać, niż za pomocą obrazów ze świata, który znamy. Dlatego używa. I zaraz zobaczymy, jakich obrazów używa. Obrazów, które zresztą w, potem w myśli chrześcijańskiej, aż do dzisiaj zachowały się i są bardzo silnie obecne. Ale widać właśnie też zerwanie. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. I co konkretnie, co konkretnie jakby zostanie zapomniane? Zostanie zapomniane to wszystko, co, co w jakiś sposób zostało skażone grzechem. Widać będzie taki motyw tutaj ponownego, jakby powrotu do, do raju. A wskazówką do tego jest werset dosłownie poprzedni, księgi Izajasza, 16, gdzie jest gdzie jest konkretnie o tym, bo dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed mimi oczami, czyli, e, e, czyli to konkretnie udręki e, jakieś, to co było złe, to co było e, właśnie skażone śmiercią, grzechem, e, one przede wszystkim e, nie przyjdą na myśl, w ogóle zostaną zapomniane ze względu na nowość, tego świata. I przeczytam jeszcze raz może na koniec ten się. Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa i nowe. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl o nie, one nie przyjdą. Werset osiemnasty. Przeciwnie. Czyli pojawia się przeciwstawienie. Co, co będzie w takim razie zamiast tego? Przeciwnie. Będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Kilka tutaj takich faktów, na przykład u, w tłumaczeniu Paulistów, w innych tłumaczeniach, znajdziemy zamiast będzie radość i wesele, znajdziemy cieszcie się więc i radujcie, czyli jest jakby tryb rozkazujący zamiast oznajmującego. Rzeczywiście to bliżej jest tekstu hebrajskiego, tak się wydaje, ale, no, ale obie, obie, obie Oba te tłumaczenia w jakiś sposób y, posiadają swoje, y, swoje teologiczne znaczenie. Bóg mówi, cieszcie się więc i radujcie na zawsze z tego, co ja stworzę. Y, ważne tutaj też jest słowo y, na zawsze. Na zawsze, które oznacza dwie rzeczy. Raz, po pierwsze, że y, radujcie się od teraz już na zawsze, czy będzie radość i wesele na zawsze. Y, ale także y, nie chodzi tylko o tę rozpiętość czasu, ale także o to, że chodzi o stałość tej radości. Chodzi o to, że ta radość będzie nieustanna, nie będzie, tak jak w naszym życiu obecnym, poprze, poprzeplatana smutkami, udręką cierpienia. I tutaj, tak jak w poprzednim wersecie, Bóg mówi, że On stwarza. I tutaj także, znowu, co ja stworzę. I, I dalej, bo oto ja uczynię, tam też tak naprawdę jest w hebrajskim użyte to samo słowo, bo oto ja stworzę. Trzykrotnie w tych dwóch wersetach pojawia się, jest bardzo podkreślone to, że to Bóg jest twórcą tego nowego świata. I co on stworzy, co on uczyni? Tutaj jest doprecyzowane, jest dopełnienie takie tego zdania: Oto ja uczynię, czy stworzę z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. I o co chodzi? Ważne jest to, tutaj dobrze jest oddane przez tłumacza to, co, co w hebrańskim jest wyrażone przez, przez tak, tak zwaną apozycję związek zgody, tam jakby te zgodność tych wyrażeń pod kątem gramatycznym jest bardzo bliska i to w hebrańskim oddaje to, że on nie uczyni Jerozolimy wesołą, radosną, ludu radosnego, tylko z Jerozolimy wesele i z ludu radość. Chodzi tutaj o tożsamość. O to, a przez to, że naturą Jerozolimy, nie jakąś taką przypadłością, nie, nie czymś takim, taką cechą, która może się zmieniać, ale naturą, tak jak naturą Boga jest to, że jest, nie jest nie jest kochający, tylko jest miłością, nie jest piękny i dobry, tylko jest pięknością i mądrością, tak samo Jerozolima stanie się weselem, a lud radością. I tak więc to stanie się naturą. I widać tutaj też ten powrót do natury początkowej, nieskażonej jeszcze grzechem. Natury, tak jak, tak jak Bóg stworzył człowieka w raju. I w tym też się wyraża to nowe stworzenie. Dziewiętnasty werset. Dalej rozwija tę myśl. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ani krzyku narzekania. Czyli w zasadzie prorok, Bóg w tych słowach pro, wypowiedzianych przez proroka, y, trochę, trochę się powtarza. Y, bo wcześniej mówi, że. Y, zresztą jest taka y, para tych słów: radość i wesele. Y, potem Jerozolima, wesele, lud, radość, i tutaj po raz trzeci pojawia się. się Rozwesela się z Jerozolimy i rozraduje się z jej lud. Y, ale y, tutaj pojawia się. Y, Nowe nakierowanie tej, tej radości, ponieważ, ponieważ ta radość zaczyna się odnosić do Boga. Jerozolima i lud rozweselają Boga, stają się radością dla Boga. I to też jest kolejny właśnie taki powrót do, do tego, do czego człowiek został powołany, do właśnie bycia, bycia, bycia Bożym, przynoszenia Bogu radości jako Jego stworzenie. jako jego stworzenie. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. No i tutaj pojawia się już w drugim wersecie ta Jerozolima. Dlaczego Jerozolima? Wszyscy myślę, myślę wiemy, że Jerozolima jako miejsce obecności Boga świątyni w Izraelu pełniła miejsce absolutnie wyjątkowe i później także w chrześcijaństwie, gdzie gdzie tradycja chrześcijańska, gdzie Nowy Testament ukłuł takie pojęcie, bardzo mocno opierając się właśnie na pismach prorockich, na księdze Izajasza, pojęcie Nowej Jerozolimy. Nowej Jerozolimy jako właśnie Królestwa Bożego, jako, jako miejsca tego, które, które przyjdzie, świata, który ma nadejść. I mamy właśnie Jerozolimę i mamy jej lud. Tutaj w tym naszym poemacie, fragmencie nie pojawia się w ogóle kwestia, tego, czy to jest lud Izraela, czy to mają być także inne narody, ale wiemy, że Księga Izajasza właśnie jest w Księgą bardzo Uniwersalistyczną. Tam widać to otwarcie, otwarcie się na inne narody, ale, ale właśnie tutaj w fragmencie naszym dzisiejszym ta kwestia jakby nie jest poruszana. Ale widać tę taką, ten taki, tę taką kosmiczność ogólnoświatową, że tak powiem, tego nowego stworzenia, o którym tutaj czytamy. Rozwesela się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu, już się nie usłyszy w niej odgłosu płaczu ni krzyku narzekania. Czyli jest taki konkretny objaw znowu: nie usłyszy się w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania. I dlaczego się go nie usłyszy, tego dowiemy się jakby w następnych wersach. Jeszcze jest jedna tutaj bardzo ciekawa sprawa. Chodzi o sformułowanie w 18 i w 19 wersecie. Mamy tak. W 18 mamy. Uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Z ludu Jerozolimy radość. A w 19 wersecie, yy, yy, w Biblii tysiąclecia, jest yy, rozraduję się z jej ludu. Czyli też Bóg się rozraduje z ludu Jerozolimy. I tak jest w Biblii tysiąclecia. Yy, w, na przykład w, yy, yy, yy, w agincie w Biblii greckiej, jest, yy, jest tam yy, Oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z mojego ludu radość. I w drugim wersecie, w tym dziewiętnastym, też rozraduję się z mojego ludu. A w tekście hebrajskim okazuje się, że w osiemnastym i dziewiętnastym wersecie jest inaczej. Jest przejście, ponieważ w osiemnastym wersecie jest ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. A w dziewiętnastym przechodzi Bóg i mówi już nie o ludzie Jerozolimy, ale o swoim ludzie. Przechodzi jakby, i to przejście widać. Pamiętam, że u Paulistów rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy w Biblii Poznańskiej mojej ulubionej też tak jest. Nie, to jest Nie, to jest. Znaczy. Ta, Wojciecha. Tak, to jest. Poznańska, właśnie. Tak. Jak tam jest? Który? 18 i 19. Hmm. lecz radość i wesele zapanują na wieki z tego, co ja stworzę bo oto stworzę wesela i jego będę się cieszył z Jeruzalem i radość nie będzie już z nim słychać czyli tak jak też, tak jak też u paulistów u Świętego Pawła tutaj też jest to przejście właśnie od ludu Jerozolimy do tego no i właśnie i, i pewnie u tłumacza greckiego prawdopodobnie było tak, że pomyślał sobie no, tutaj coś nie pasuje, ujednolicę to. Tak jak tu jest ludz taki, to i tu jest lud taki. W Biblii Tysiątlecia nie wiem, dlaczego ktoś tak zrobił. E, może też dlatego, nie wiem. E, ale, ale, ale myślę, że właśnie w tej Biblii greckiej po prostu tak ktoś chciał ładnie to ułożyć i trochę zatracił przy tym teologię, tego właśnie przejścia, takiego może rozwoju akcji, e, podkreślenia przez Boga w tym e, wersecie, który trochę powtarza myślę tak naprawdę. I mógłby, w zasadzie tekst mógłby się obyć bez tego drugiego wersetu. A tam jednak jest właśnie taka nowa treść, że uznanie tego ludu za rzeczywiście lud mój, lud Boży. Takie bardziej intymne zbliżenie Boga ze swoim ludem. Werset dwudziesty, który jakby pokazuje, doprecyzowuje, zobrazowywuje, dlaczego nie usłyszy się już tych odgłosów, płaczu, nie krzyku, narzekań. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem... Jest to myślę, że dosyć przyjmujący obraz i myślę, że... Ale tam był... tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jest dobre, tak, to jest... Mhm, tak, tak, tak, tak, tak. No właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, prawda? Czy tutaj jest jakaś inna myśl, czy, czy, czy jakoś da się to wyjaśnić i pogodzić? Ale najpierw myślę, że najpierw chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, jak przejmujący jest ten obraz, jako niestrafny, ponieważ chyba nie można sobie wyobrazić nic straszniejszego z tych rzeczy, które się na świecie przydarzają, i też w jakimś sensie czegoś, co wydaje się niesprawiedliwe, niż śmierć niemowlę, które żyje tylko kilka dni. Więc myślę, że tutaj prorok Izajasz tak bardzo w sedno i bardzo mocno od razu uderza i jakby jest to też trochę jest myślę, że takie znamienne, te dwie kwestie dzieci i osób starszych w odniesieniu też do współczesnych naszej współczesnej sytuacji że właśnie są niemowlęcia małe dzieci wspomniane oraz starzec, ani starca który by nie dopełnił swych lat. ja tak przyznam szczerze, że nikt nigdzie o tym nie pisał nie skupiał się na tym za bardzo, z tych rzeczy, które czytałem na temat tego fragmentu, ale mnie uderzyło to, że, że tutaj jest o starcu. Przepraszam, bo tu jest starzec, który by nie dopełnił swych lat. I tak się zastanawiałem, o kogo może chodzić, bo jeżeli myślimy o starcu, to można powiedzieć zazwyczaj, że dopełnił swych lat, prawda? To jest takie. Nie mam na to za bardzo odpowiedzi. Jedyne o czym pomyślałem to właśnie na przykład w kontekście, ale to już tak bardzo oczywiście współcześnie, w kontekście eutanazji, że mamy kogoś w podeszłym wieku, który jednak tych swoich dni nie dopełnił, ale to tylko takie moje y, duchowe przemyślenie, ale sam do końca nie wiem właśnie co tutaj w tym kontekście właśnie w innym mogło, mogło to znaczyć, o starcu, który by nie dopełnił y, swych lat, bo jednak starość y, do życia starości było takim błogosławieństwem. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem... E, tutaj to ostatnie zdanie jest bardzo skomplikowane. Nie będziemy się też... Nie, nie chcę się w nie zagłębiać. A nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Tam w ogóle tutaj w Biblii Tysiąclecia nie ma słowa e, grzesznik, które tam się pojawia. Jest mnóstwo różnych tłumaczeń, o co tak naprawdę tam chodzi. E, dosłownie widziałem chyba najbardziej dałoby się to przetłumaczyć jako grzesznik stu lat będzie przeklęty więc interpretacji jest mnóstwo y, do tego co zostawimy, ale bardzo dobre pytanie trafne y, z tymi latami, czy na zawsze, czy latami y, to pytanie o obecność śmierci w tym nowym większość uważa, że po prostu trzeba to zrzucić na karb tego, że jest to jakiś obraz, że jest to po prostu pewien obraz y, tego braku cierpienia, braku niedoli y, że, że, że po prostu takie podkreślenie taka hiperbola, że jak najmłodszy umrze jako stuletni, no to naprawdę naprawdę to życie tam będzie zwyciężało. I tutaj też starają się bibliści, można próbować po prostu odwoływać się do innych części Księgi Zajasza, gdzie na przykład do rozdziału 25, w którym czytamy Pan zastępów zedrze na tej górze zasłonę zapuszczono na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan pukotrze uzyska łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzał. Więc rzeczywiście, traktując tak tekst bardzo dosłownie, literalnie, no to nie ma sensu, ale wtedy do niczego nie dojdziemy. Więc jedyne, co nam zostaje, to szukanie jakby myśli, którą próbował prorok wyrazić. No bo tak to po prostu tekst jest wtedy ze sobą sprzeczny wewnętrznie. Ale właśnie myślę, że myślę, że to, że ten fragment ma być doprecyzowaniem tego obrazu, po prostu tego braku cierpienia, braku powodów do smutku, tego, dlaczego już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu nie krzyku narzekania, to myślę że, myślę, że w ten sposób można to wyjaśnić. Zwłaszcza, że ten obraz tych lat, tych stu lat też, on też w jasny sposób dla Izraelitów Odnosił się do księgi rodzaju. Ponieważ jakby po, po wygnaniu z raju ludzie żyją, czy, czy potomkowie Adama i Ewy żyją bardzo, bardzo długo, ale coraz krócej, jakby im dalej jest od tego raju. I, I to też może być jakoś obraz nawiązujący właśnie do tego, do tej rzeczywistości, że jakby do tego raju wracamy. I tutaj może przeczytam z 5 rozdziału. Oto rodowód potomków. Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie. Wtedy, gdy ich stworzył. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz. I dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył była 930. Gdy Set miał 105 lat, urodził mu się syn Enosz. A po urodzeniu się Enosza żył 800 7 lat i miał synów oraz córki, i umarł set, przeżywszy ogółem 912 lat. Czyli tam jest 930, 912 i to idzie tak dalej, i jest coraz mniej tych. Więc myślę, że też w kontekście tego obrazu, także takiego symbolicznego znaczenia liczb, jako po prostu jakiejś ogromnej wielości, można to interpretować. 21 i 22 zbudują domy i mieszkać w nich będą zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał nie będą sadzić, żeby się kto, kto inny się nakarmił. bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu i moi wybrani długo używać będą tego, co uczyni najpierw o tym, może o tym drzewie to jest po prostu kolejny obraz tej długowieczności yy, który, yy, który no właśnie, po prostu ma być obrazem yy, myślę, że z perspektywy ludzkiej niektóre drzewa mogły się wydawać no, niemalże wieczne w tamtym okresie a na pewno były symbolem po prostu stałości ale tutaj najważniejsze jest to, że to co było wyrazem przekleństwa, konsekwencją złamania przymierza w Starym Testamencie to w tym nowym świecie nie będzie miało miejsca a mianowicie straszną rzeczą było zbudować dom i w nim nie zamieszkać zasadzić winnice. Po to, aby ktoś inny jadł z nich owoce. Pracowanie, praca, po to, aby. aby praca, która, która zostaje jakoś zmarnowana, ponieważ później ktoś z niej korzysta. I na przykład w księdze kapłańskiej yy, czytamy. Jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, także nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze to i ja obedię się z wami odpowiednio. Ześlę na was przerażenie, wycięczenie i gorącze, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. I w księdza Amosa. Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkać. Możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich. Czyli dokładnie to, co tutaj... Yy, w sensie w księdza Amosa zbudują domy, z kamienia ciosanego, czyli porządne domy, ale nie będą mieszkać. I tak samo możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich. Czyli to są te konsekwencje łamania przykazań, grzechu, które tutaj widzimy. A w księdze Isajasza, w tym obrazie nowej ziemi i nowego nieba, zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. 23. Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić. Dzieci na zgubę, bo plemieniem błogosławionych przez Pana są oni sami i potomkowie ich wraz z nimi. Tutaj mamy kontynuację tej myśli. Nie będą się trudzić na próżno. I takie trochę podsumowanie tych dwóch. Ponieważ jest mowa o y, niemowlęciu o, i o tym trudzeniu się na próżno. Jest. Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę. Y, jako, że no, naturalnie y, też y, s, sama no, ciąża poród wiązały się z niewyobrażalnie większymi niż dzisiaj niebezpieczeństwami, trudnościami trudnościami to może nie, niebezpieczeństwem i to wszystko i tak mogło, mogło iść jakby na marne na zgubę a tutaj tak nie będzie i pojawia się tutaj kontekst rodziny, kontekst obietnicy także Bożej, obietnicy danej Abrahamowi, która rozciąga się na przyszłe pokolenie ponieważ tutaj niektórzy mówią, że mamy wręcz w tym tekście, tego nie widać w tłumaczeniu, ale że w tekście hebrajskim widać tam trzy pokolenia. Widać, tak, tych dzieci, te dzieci płodzone, to znaczy tak, widać odbiorców. Prorok, czy Bóg zwraca się do odbiorcy jest odbiorca, to jest jedno pokolenie. Są te dzieci, które ci ludzie, wobec których do których odnosi się ta obietnica, odbiorcy, Y, będą płodzone i jeszcze i ich potomkowie wraz z nimi. Y, I przywołuje to na myśl właśnie, właśnie przymierzeń, jakie za, zawiera Bóg z Abrahamem, y, a, także, a, także, y, a także słowa z Księgi Wyjścia. Jachwę, jachwę, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. W Starym Testamencie jest, obecne, jest obecna dla nas niezrozumiała odpowiedzialność synów, córek za, za swych przodków. Ale już w Księdze Wyjścia tutaj mamy tak naprawdę czasami niektórzy chcieliby się skupić na, na tej karze za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia ale już tutaj widać tę teologię przebaczenia Bożego jako absolutnie decydującego gdyż zachowuje on swoją łaskę wierność w tysięczne pokolenia, więc w porównaniu do trzeciego i czwartego pokolenia no to to jest nic i to jest podkreślenie tej tego Bożego Miłosierdzia. Tutaj posunię tego o krok dalej, w ten prosty sposób, że tutaj ta obietnica, że nie będą się trudzić ani płodzić dzieci na zgubę, że będą plemieniem błogosławionym przez Pana, rozciąga się na potomków i tylko to. O tutaj nie ma, nie ma w tym momencie mowy. I, I właśnie pokazuje to też ten kontekst tego, że, że zawsze zbawienie, zawsze Obietnice Boże są kwestią także wspólnoty, są kwestią rodziny, rodziny, którą tworzymy my jako chrześcijanie. To był werset 23, 25, 24. I będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. I pojawia się taki kolejny, nowy obraz, nieco bardziej dosłowny, właśnie relacji z Bogiem. W Wcześniej, wcześniej mieliśmy jakieś obrazy jak to życie będzie wyglądać. Tak naprawdę dochodzi kolejny element po tym błogosławieństwie Bożym. Yy, widać tutaj relacje. I to relacje, yy, relacje z Bogiem, relacje niezwykłą, ponieważ jest to w zasadzie doskonała komunikacja z Bogiem, która, która jest poza naszym zasięgiem nawet w kontaktach międzyludzkich. Yy, w tym momencie, w tym życiu yy, jest to bezpośredni dostęp a nawet wręcz właśnie taka jedność, absolutna jedność, ponieważ zanim zawołamy, już Bóg odpowie. Zanim będą mówić, On już ich wysłuchuje. Czyli w zasadzie jedność, jedność myśli, jedność serca, woli. I tutaj to wszystko jest wzmocnione jeszcze przez, przez taki, używany dosyć często, ale zawsze tak mocno wzmacniający zdania, dodawany tutaj zajmek, którego nie musiałoby być, ani ja. Ja im odpowiem, ja ich wysłucham, zanim jeszcze w ogóle wypowiedzą. I dalej, dopełnieniem tego obrazu w wersecie 25 jest skrót obrazu, który już wcześniej w rozdziale 11 pojawia się w Księdze Izajasza. Wit i baranek paść się będą razem, lew też będzie jadał słomę jak wół, a wąż będzie miał proch ziemi jako opok. Złacze nic nie będą, ani zgubnie działać na całej świętej mej górze. Pytanie się pojawia, czy ten obraz, czy to, co tutaj czytamy, to też jest coś dosłownego, czy też kolejny obraz, ponieważ no, tutaj no, natura zwierząt jest taka, a nie są zwierzęta mięsożerne. Słyszałem o takim przypadku, gdzie, gdzie we, ja mam znajomy wegetarian, wegan i, i też uważam, że ograniczenie mięsa jest, nie jest niczym złym na pewno i, i, i powinno się o tym myśleć. Yy, ale słyszałem o sytuacji, w której yy, właśnie weganie próbowali swojego kota przestawić na weganizm. Yy, no właśnie, tak. Yy, my, my jesteśmy wszystkożerni, ale niestety koty nie. Yy, I właśnie, pytanie jest, czy, czy, czy w, na nowej ziemi, w nowym świecie, czy traktować to dosłownie, czy raczej jest to obraz? I rzeczywiście, może być ten obraz, może on jest, on jest bardzo piękny, na pewno. Że, że nawet zwierzęta w jakiś sposób z ich natury już nie będzie wynikało to, że nawet zwierzęta nie będą sobie robić krzywdy. E, zresztą właśnie to się kończy słowami zła, czy nic nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mej e, Chyba nie wiadomo do końca, ale na pewno ten obraz e, ma na celu pokazanie tego, że to przyszłe życie nasze będzie życiem hmm. e, będzie inne i będzie, będzie wolne od niebezpieczeństw niebezpieczeństw jakie stanowiły y, na pewno y, dzikie zwierzęta i też jest to kolejny taki objaw powrotu do raju na samym no początku ja nie wiem szczerze mówiąc tak, ja, ja tak myślę no ja tak, tak, tak, sobie, tak, tak było. Ja a w co przyłudiał Bóg wygnając Adama i Ebe a no to już było Lep. po brzegu sorry Skóry, ale rozrywam. to już było w ale już było po, a przedniego nie jest tak, tak, Więc tak, wszystko że... zaczęło się od grzechu No jest to, jest to yy, Ciężko powiedzieć, no, myślę, że najbezpieczniej jednak yy, najbezpieczniej jednak traktować to właśnie jako obraz yy, Ja jestem zwolennikiem roślin złożonych z miasta Krawa, mięsa yy, yy, yy, Ma było tu jeszcze są tak, trzy rzeczy w tym fragmencie takie warte uwagi. Pierwsza rzecz to jest bo w ogóle, może, może tak. Pierwsza rzecz to jest wąż. Wąż, który pojawia się w trochę innej roli niż w rozdziale jedenastym, ponieważ tam jest tak, czyli to niemowlę i grać będzie na nocze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii Jest to w ten sposób powiedziane, a tutaj jest wąż będzie miał prog ziemi jako pokarm. I to takie rozwinięcie tej myśli, wcześniej zawartej, prawdopodobnie miało nawiązywać do, znowu do raju, do księgi rodzaju, do węża, który tam ma się pełzać po ziemi, a tutaj wręcz niektórzy mówią, że on zostaje kompletnie pokonany w tej nowej rzeczywistości, gdzie, gdzie wręcz jego pokarmem będzie prog ziemi, ale to też, jest, to też jest pokazanie tego, że to też jest jakby z... zgranie tego całego obrazu razem o zwierzętach, które już nie będą się sobą nawzajem żywić i tak samo wąż pokazane jest, co będzie jego pokarmem już nie ludzkie słabości w tej symbolice węża, smoka nie, tylko, tylko będzie po prostu, po prostu nie będzie miał jak już się żywić na, na, na tych ludzkich słabościach, na zł ten obraz także to jest myślę, że istotne w Księdze Izajasza w 11 rozdziale pojawia się w bardzo konkretnym kontekście ponieważ tutaj w tym naszym poemacie w dzisiejszym ten kontekst bardzo ważny z punktu widzenia nas, chrześcijan wyznawców Jezusa Chrystusa się nie pojawia a jedynie właśnie zahacza przez, przez ten obraz ponieważ chodzi o, o obraz sługi pańskiego, tugi Jakwe obecny w księdze Izajasza. I to nawiązanie pokazuje mm, do tego jedenastego rozdziału mm, powtórzenie w jakiś sposób skrót, że to jest to samo królestwo, które jest opisywane, e, kiedy jest mowa o słudze pańskim w księdze Izajasza. Ponieważ tam czytamy i e, wyrośnie różdżka z pnia jessego, wypuści się odrość z jego korzeni. E, I tam jest później... E, może ja prze, przepraszam. Warto to przeczytać. Albowiem... I wyrośnie wróżka z pnia jessego. wypuści się odroś z jego korzeni. I spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni bożej. Upodoba, upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według, według pogłosów. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszność. Rózgą swoich usłuderzy gładownika, tchnieniem swoich warków śmierci bezbożnych. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach a wierność przypasaniem Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będzie. Ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie. Krowa i niedziedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słuch. Owego dnia to się stanie. Korzeń tego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą poradę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Czyli mamy tutaj tekst yy, mesjański odnoszący się do, do różdżki z Sego czyli jest sobie ojcem Dawida, czyli pocomka Dawida. Jest to tekst mesjański i to konkretne nawiązanie, możliwe, tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy napisane 200 lat później, czy 300, ta końcówka Księgi Izajasza nawiązuje bardzo mocno, skraca wizję. Więc widać tutaj, że to jest ta sama teologia, ta sama wizja przyszłego życia, tej obietnicy mesjańskiej, powtórnego, z naszej perspektywy chrześcijańskiej, powtórnego przyjścia Jezusa, w trakcie którego wilki, baranek paść się będą razem, lew też będzie dał słomę jak Bóg, a wąż będzie miał prog ziemi jako Złaczy nic nie będą ani zgubnie działać na całej świętej mojego. I co do tej góry, to jest to oczywiście góra Syjon, najważniejsza góra. Góra, która była miejscem obecności Boga pośród jego ludu. I to jest kolejny aspekt nawiązujący jakby do tego poprzedniego wersetu. I będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem. Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham. Tak więc na tej świętej górze, w tym nowym świecie, ta relacja z Bogiem będzie niezaburzana. Jeszcze to złacze nic nie będą, ani z Bóg nie działać. Bardzo często to są słowa, które są synonimicznie używane na określenie jakichś zniszczeń. Więc to tak sobie to włożyłem też w kontekst właśnie świątyni. Że ta świątynia która tak naprawdę bardzo jest możliwe, że była w ruinach, kiedy te słowa były pisane przez proroka Izajasza, czy przez, czy przez jakiegoś jego ucznia. W każdym, razie, w każdym razie to jest też takie pokazanie na wieczność, na już niezmienność tego, że tutaj nic nie będzie zła, nie będzie także zniszczenia na tej świętej górze. Tak sobie też w ten sposób myślałem. I ostatecznie, tak świat, który ma nadejść, będzie po pierwsze dziełem Bożym. To Bóg stwarza nowe ziemię, nową ziemię, nowe niebo. Stworzył je, jak my już wiemy z naszej perspektywy, przez chwalebną mękę i śmierć Pana Jezusa. Nie jest to żadne samozbawienie człowieka, nie jest to żadna utopia kapitalistyczna czy komunistyczna. Świat, który ma nadejść, ten obiecany, będzie tylko i wyłącznie dziełem Bożym. Po drugie, będzie on w pewien sposób powrotem do raju, do bezpieczeństwa, pokoju i harmonii pozbawionych cierpienia, a także co tutaj Izajasz nam przekazuje, nam przekazuje, będzie to doskonała jedność z Bogiem, doskonała relacja z Bogiem, który jest mi. Zanim jeszcze do Niego powiemy, już nas dziękuję za ten rok. Dziękuję. A czy ja bym zaciekawiła? Czy czasem...